teraz dla i nie zawsze w Właśnie kupiłem nowe graty do Mercy, A ty oddałeś serca, wszystko co wiesz o herce Nic nie ma gracji, a tu nikt w krecy Robiłem show, u nich szesne Ciężka komercja, a dziś mnie stać Choć miałem nie wstać, ale chuj przekaz tym kurwom, że wróciłem na podwórko Zero gangsta na siłę, małe zwycięstwa na ogół częstotliwość ich jest częsta Moich wrogów fleska Pycha i Ci przed upadkiem, znam to gadkę Przy mówił ten i tamto Ciężki charakter, sytuacja była ciężka i upadłem, lecz to przez pychę, To przez prawdę Dziś leje za to na to I nie podekdesz mi już dziś I dziś te d ewidentnie To prawdziwe sny i to jest we mnie Nic nie zrobisz zupełnie z tym dziś Najpierw mnie zmieniać, oh. po tym zawsze oh. Prosimy mamo, doniesienie i do wiarka Wiara w siebie bardzo i poddać się nie warto A życie to ta siemiec, każdy w jednej z telenovel. W nocy czy wednie dnie, wszyscy gramy odpowiednie role Na górze raz na dole, jestem na wznoszącej fali Nie pytaj mnie skąd ziołem tyle wiary Mam ją czajesz i kiedyś bij na koncert Nie mówię, że się Polu, zobacz jak się gra najgrubie w Polsce Doświadcz w rozpierdolu Pijemy dzisiaj szampan za naszywce znowu I co powiedzieć mi mój wróg chce przywódcę w domu Lżej będzie, już niebawem. Niedługo wkrótce grzomu siedzi na taksówce. Weź tę drugą wódkę domu. Nikt tu nie spisa z dziś robię to dla fanów. Nagrywam dużo rapów, potem puszczam to do fanów. I nie będzie zmarł, na kompakcie i na taśmie. Robi to na nielegalu, na zajawce. Staćmy. Mówisz swoje i A ty kurwa w kinie kiedyś byłeś, jakiś film widziałeś kurwa, ty siedzisz tylko w tym bórocie i nagrywasz te kurwa, chulowe rapsy Czy ty w ogóle zaraz już rym do kolego?